różnych dużych, większych i jeszcze bardziej wymagających maszyn produkowanych przez zagraniczne firmy na targach Polagra. Spore stoisko białostockie i dobrze znanej polskim rolnikom firmy Samasz. A na tym stoisku z panem Arkadiuszem Pawelskim rozmawiamy o maszynach skrojonych na przeciętnego polskiego rolnika. Nie na tego, który ma 200 tysięcy albo milion hektarów, tylko na takiego rolnika, który musi liczyć z mocą swojego traktora i dysponuje traktorem około 100-konnym, 100 konnym, 100 może 120-konnym. Jakimi maszynami by się chciał Pan przede wszystkim pochwalić? Przede wszystkim to naszymi nowościami, czyli naszym przetrząsaczem w wersji ciągnionej który możemy zagregować z ciągnikiem nawet od 30 koni, naszą zgrabiarką o szerokości roboczej 4,10, którą również możemy zagregować z tak małym ciągnikiem, czyli za tym idzie ekonomia, wydajność i te wszystkie zalety po kolei. Jest to przetrząsacz na, zbudowany na bazie naszego standardowego przetrząsacza o, tak, o takiej szerokości, ale który ma możliwość właśnie agregacji z tak małym ciągnikiem. Do tej pory było wymagane ciągnik, który posiadał mniej więcej 60-70 koni, który był w stanie tę maszynę unieść do transportu, nie do pracy. Bo przetrząsa czy zgrabiarka jest to maszyna, która do zapotrzebowania mocy do pracy ma bardzo małe, natomiast jego masy, gabaryty i masy tych, tych urządzeń nie pozwalały na pracę z tak małymi ciągnikami. W tej chwili dzięki temu, że zastosowaliśmy nowe rozwiązania zawieszenia, możemy agregować je z ciągnikami właśnie o tych o tych małych mocach. A jakie to nowe elementy zawieszenia? Jest to przede wszystkim zaczep, który montujemy nie na trzypunktowym zawieszeniu tuza, tylko na belce. Jeden punkt montażowy, bardzo prosty w ustawieniu na belce i możemy transportować go, ciągnąć jako, jak można przyrównać do wózka, tak, zaciągnikiem. Nie musimy go unosić całej, całej maszyny na tylnym tuzie, tylko ciągniemy po prostu z gospodarstwa na, na na, na pole użytkowe. A tutaj jedyny przewód, który widzę, który się podłącza do ciągnika, to co to jest? Elektryka pewnie, tak? Od nie, to jest Nie, to jest hydraulika. To jest hydraulika, bo hydraulicznie ustawiany jest do, do pozycji pracy lub do transportu. A, czyli to podnoszenie nie, tutaj udnia... tych bocznych wózków. Dokładnie, dwóch wózków to raz i dwa, musi, musimy przestawić kąt, kąt tej maszyny, żeby po prostu w czasie transportu nie zahaczać tymi palcami o podłoże, tak? Czyli musimy przestawić kąt natarcia właśnie tych karuzel. Tutaj widzę, że te palce to jest są zabezpieczone. Tylko na targi. A, to jest wersja to, to, to Jest to na wysokości oczu. Żeby ktoś... Przez chwilę myślałem, że może to jest nie, jakiś innowacyjny nie, element, nie, że na przykład coś lepiej nie, nie, podbiera. Nie, nie. To nie. To nie o to chodzi. Chodzi, żeby to sobie krzywdy nie zrobił. Natomiast jeśli chodzi o zgrabiarkę, to jest tak samo elementy użyte wszystkie z zgrabiarki 4.10, zaadaptowane właśnie do wersji ciągnionej Jednym z większych hitów na, na rynku w tej chwili to jest nasza listwa. Już wyprodukowana tylko i wyłącznie przez firmę Samasz listwa, lekka wersja, która w ofercie zastępuje listwę komerowską, na, na której opierają się w większości producenci maszyn. A my zrobiliśmy w tej chwili swoją, ulepszyliśmy ją na tyle, ile potrafiliśmy, czyli. Dzięki temu jest większa żywotność w tej listwy, wytrzymałość, szybka wymiana noży. No to już nawet sama nazwa, light cut, czyli kamienne cięcie. Tak co już mówi ale, samo ale, za siebie. Ale jest to przede wszystkim chodzi o to, że możemy to agregować również z, naprawdę z małymi ciągnikami. Czyli jest to skierowane właśnie do gospodarstw małych i średnich. Czyli powinno to się właściwie dobrze sprzedawać, pomimo tego, tak. że nie ma do opłat, bo to tańsze jest po prostu. Jest to przede wszystkim tańsze, tak? Jest to przede wszystkim tańsze. To było główne zamierzenie, żeby właśnie trafiać z, z dobrym produktem, jakościowym, polskim produktem do, do użytkowników o, o mniejszych, mniejszych gospodarstw. Jak 2013 rok upłynął u Was? Bo mówiło się, że tutaj dopłat nie ma fatalnie na rynku. Jak nie? Wam? Na pewno było, było, to, odczuwalne, było to odczuwalne, ale, nie, ale firma Samasz jest producentem ogólnoświatowym można powiedzieć, także nas wspomaga działalność eksportowa i jako jedna z nielicznych producentów krajowych nie zanotowaliśmy żadnej różnicy pomiędzy rekordowym rokiem 2012 a 2013. Nie było żadnej różnicy, nie mieliśmy ani spadku, ani wzrostu, utrzymaliśmy sprzedaż z rekordowego roku 2012. Czyli jesteśmy. Czyli to załamanie nie miało wpływu żadnego, po prostu żadnego. A to z drugiej strony też świadczy, że osoby, które kupowały u Was wcześniej nie zależały aż tak bardzo od funduszy europejskich. Tak jest. Niestety, no czy znaczy niestety, stety. Stety, stety, jesteśmy na tym poziomie cenowym, że rolnika indywidualnego stać na zakup naszych maszyn. Tym bez przez tej kroplówki europejskiej. Bez tej właśnie kroplówki, dokładnie, bez tej dotacji. Stać go na zakup maszyn do, do swojego gospodarstwa. Nie musi się ratować czy wspomagać dofinansowaniem Unii Europejskiej.